Zespół Kasejbian w Radiowej Jedynce, 29 minut po 20. Pan Paweł ma postulat na Facebook.comukośnik 1 żeby państwo z redakcji sportowej i muzycznej częściej robili wspólne audycje również po zakończeniu igrzysk. O. To odważnie, bo są bardzo ciekawe, miło się słucha naszych rozmów i jest świetna muzyka, no i chyba przynosicie szczęście, tak pisze pan Paweł. Coś w tym może być. Na razie wychodzimy na plus zdecydowanie. No na, o na, na plus wydarowych. dwa, dzisiaj może być <śmiech> nawet plus, plus trzy. Co sądzisz o wczorajszej sytuacji, która prawdę mówiąc mnie i zaskoczyła, i skonfundowała, i nie wiedziałem jak do tego podejść, kiedy sportowcy, co tu dużo mówić, jeszcze rozgrzani rywalizacją sportową, i jeszcze, no, tak jak w tym przypadku, rozczarowani tym swoim wynikiem, tym, że te cztery lata trzeba będzie następne czekać, trenować, żeby w ogóle cokolwiek osiągnąć. No sięgają i y, y, y, y zdradzają, krótko mówiąc, kuchnię tego sportu i sięgają po i nazwiska, i pretensje, i to wszystko. To jest takie, no y, oczywiście, ploteczki, ploteczki, to się dobrze później klika, bo widzę, i dlatego jest w internecie. Ale z punktu widzenia zawodowca, Filip, Mówisz że Angelice Wójcik. Tak. Jej wywiadzie po występie, nieudanym tak, występie. Tak, Chcę coś powiedzieć, nie mówię tego do końca, wrzucam jakiś kamyczek, ale tak. nie wiadomo ona, ona, komu. Ona, ona zaczęła tę dyskusję, więc yy, dziennikarz Eurosportu, który przeprowadzał z nią tę pierwszą rozmowę, yy, no nie dziwota, że dopytywał, no bo skoro już coś zasiała, no tak, to, to, to trzeba wyjaśnić, o co chodzi. No, miała pretensję, że została pozostawiona sama sobie, że Polski Związek Brzwiarstwa Szybkiego kompletnie nie się... Opieki, miał, nie Nie tak zainteresował, dalej, tak? że była hmm. zdana sama na siebie, no ale później te tłumaczenia władz Polskiego Związku Żywiarstwa Szybkiego, czyli prezesa Rafała Tatarucha, także szefa misji olimpijskiej Konrada Niedźwieckiego, no jakoś do mnie przemówiły, bo oni wytłumaczyli to, to dokładnie, że to jest zawodniczka dosyć trudna w obyciu, której byli proponowani różni trenerzy, ale żaden ich hmm. żaden jej nie pasował. W związku z tym, no wydaje się, że oczywiście często jest tak, że bierzemy stronę zawodników. Prawie zawsze bierzemy stronę zawodników, bo wiemy, że nieprawidłowości w związkach jest całe mnóstwo, więc kiedy jakiś hmm. zawodnik uderzy w związek, automatycznie trzymamy jego stronę ale czasami naprawdę warto się pochylić i spojrzeć na, na to od drugiego. wiesz chyba największą i taką najlepszą puentą tego wszystkiego były zdjęcia publikowane przez polskich pancernistów z hasztagiem We Are One Team, ponieważ pani Angelika powiedziała coś takiego, że ona nie wierzy w coś takiego jak ten jeden team. Tak, tak i cały team jej właściwie i, w ten sposób i cały, zaprzeczył. Tak, zaprzeczył i, i, i wziął stronę zdecydowanie tutaj władz sportowych. Więc cała sprawa... no. Trochę, trochę budzi niesmak, prawdę Wywiady, mówiąc. Wywiady, szczególnie po porażkach, są bardzo, bardzo trudne. Trzeba wówczas Wa zachować na wodzy, bo można dwa słowa za dużo powiedzieć. Ale oczywiście całej sytuacji dogłębnie nie znamy, więc też nie osądzajmy, nie wydawajmy e, wyroków. Byliśmy już podczas naszej audycji w Domu Polskim. Tam są licznie zgromadzeni kibice, którzy nie tylko wybrali się na skocznie w Predaco, albo nie mogli się wybrać, o czym Darek Urbanowicz mówił, bo już nie można było kupić biletów i atmosfera w Domu Polskim w Mediolanie jest z tego, co słyszymy, przednia. Ja jestem ciekaw, co nam zaśpiewa Andrzej Grabowski, kiedy wyskakaliby nasi medal, bo podłączyliśmy się ostatnio z pewną pieśnią, więc czekamy, co się wydarzy. Predatco, Andrzej Grabowski, zdaje się, że zaczęła się już ta finałowa runda. Tak jest, rozpoczyna się ta finałowa runda, w tym momencie w powietrzu jest Szwajcar Felix Truns, który skacze całkiem, całkiem przyzwoicie. Przypominamy, w tej finałowej serii startujemy już w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc i to niezależnie i w pierwszej grupie i w tej drugiej, czyli jeśli Polacy na przykład wyprzedzą teraz Austriaków, na co nieśmiało liczymy, no to wtedy będą kończyć ten konkurs. Teraz Paweł Wąsek w tej grupie będzie skakać jako drugi od końca. Przypominamy sytuację. Ta jest dla nas bardzo, bardzo korzystna. To sytuacja następująca. Na czele oczywiście Austriacy, którzy mają kilkanaście punktów przewagi nad Polakami, ale Polacy mają już dość dużą przewagę nad Norwegami. To jest ponad metrów, tuż za Norwegami Niemcy, tuż za Norwegami Słoweńcy, tuż za Słoweńcami Japończycy, więc tutaj sześć drużyn wciąż w nieustającej walce o medale, ale Polacy są można powiedzieć, może jeszcze nie na tej autostradzie, ale na takiej całkiem sprawnej drodze szybkiego ruchu, na takiej, na której można jechać 110 kierowca jedzie 110, a nie jak w wypadku y, historii Darka Urbanowicza. 70 i 30. Renny Kaido teraz w powietrzu i Renny Kaido, który ma co odrabiać w tym konkursie. Kamień serca jakby w tym momencie zrzucił Renny Kaido. 138,5 metra. Kasper Tomasiak w tej finałowej grupie będzie skakać. Teraz do Pawła Wąska jeszcze mniej więcej 2,5-3 minuty. A ja tylko dodam, że organizatorzy też są w takim trochę szale y, przygotowani. Ale zamieszania, bo zamiast listy startowej dostałem białą kartkę od gospodarzy. Czyli ta bula raza. Musisz sam pisać tę historię, Andrzeju. Nie ma innego wyjścia, ale dasz radę. Wierzymy w siebie. Proszę państwa, przeniesiemy się do Predat, co już za kilka chwil, za 26 minut. 21. Angie Stone i e, Snoop Dogi Dogg. Zgadzasz się? O, proszę bardzo. Znowu Snoop Dogg. Proszę bardzo. Igrzysk. 37 minut po godzinie 20. Polacy w walce o medal w konkursie skoków narciarskich w rywalizacji duetów. Przed nami próba Pawła Wąska. Ostatnia próba w tym konkursie. Halo Andrzej Grabowski. Spoglądamy na sytuację w tym momencie na czele wciąż Japończycy. 138,5 metra Rena Nikaj. to tutaj bardzo ułatwia sytuację. Japończycy bardzo zbliżają się do tego brązowego medalu. 6,5 punktów przewagi nad Norwegią. 18 nad Niemcami, a Słoweńcy zupełnie szansę zaprzepaścili, bo fatalny skok Angela Niszka już z biało-czerwoną w Znów Maciej Maciusiak i Paweł Wąsek poprawia narty w torach. Paweł Wąsek w tym yy, już dobrze znanym nam podczas tych igrzysk granitowym kombinezonie w takim samym kasku jak Paweł Wąsyk, jak Kasper Tomaszek wziął, głęboki oddech ten fan Harry Pottera i niech te różowe narty staną się twoimi różdżkami, które poprowadzą cię do medalu, płyń Paweł Wąsku, płyń! Dobry skok w miarę, ale nie będziemy w tym momencie prowadzić. Ba, pytanie, czy będziemy wyprzedzać Norwegię. 129 metrów, zafrasowany w tym momencie Paweł Wąsek, bo ta ostatnia grupa będzie bardzo emocjonująca. Tam będzie bardzo ciasno i tam będzie trzeba dużo, dużo odrabiać. Tam będzie pewnie między innymi starcie yy, Kacpra Tomasiaka z Ryoju Kobajaszym i z Christoferem Eriksenem Sundalem, więc pewnie znów będzie déjà vu z poprzednich konkursów. Yy, tutaj trener Krzysztof między. 5 zacisnął, trener Maciej Maciusiak tak jeszcze nie wiedział co ma o tym skoku sądzić, Kamil Stok pojawił się tutaj koło Pawła Wąska i Paweł Wąsek uu, bardzo rozczarowany w tym momencie, Polacy spadają na trzecie miejsce, 5 metrów straty do Japonii, niespełna 1,5 metra straty do Norwegii, a na zakończenie tej pierwszej grupy finałowej serii jeszcze Jan Herl, człowiek, który Potrafi naprawdę bardzo dużo, ale potrafi też zupełnie nie wytrzymać presji. Teraz by Austriacy prowadzili, potrzebuje tylko 122 metrów. Spokojnie, delikatnie koryguje tor lotu i to będzie długi skok Austriacy bez żadnych problemów. Zmierzają po złoto, 135, może 136 metrów. Zachwycony tą próbą Jan Herl, 137,5 nawet. Tu będzie bardzo, bardzo duża przewaga Austriaków w tej ostatniej serii. Zarosi się na to, że Stefan Embacher po prostu musi nic nie zepsuć, nie wywrócić się, w zdrowiu dolecieć gdzieś do punktu K, czyli do 128 metra, a może nawet mniej. I Austriacy będą świętować ten jedyny ich medal na tych igrzyskach, będzie to medal złoty. Ależ ulga na twarzy Andreasa Wittelszla, przypominamy ten Wittelszl. Rzeczywiście z wyglądu nieco przypomina Stinga, choć paradoksalnie